są informacje Polskiego Radia 24. Sejmowi nie udało się uchylić prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Rząd nie składa jednak broni. Na Bliskim Wschodzie wojna informacyjna. Waszyngton twierdzi, że porozumienie z Iranem jest na wyciągnięcie ręki. Teheran zaprzecza. Radiowa Jedynka świętuje setne urodziny. Z tej okazji przygotowano wyjątkowy spektakl. Minęła godzina dziesiąta. Radosław Siennicki, zapraszam. Rząd nie zamierza złożyć broni w sprawie kryptoaktywów. Planowane jest przygotowanie kolejnej ustawy, która ureguluje ten rynek. O szczegółach Michał Fabisiak.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 Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że rozmowy z Iranem idą bardzo dobrze i że Iran zgodził się na wywiezienie z kraju wzbogaconego uranu. Teheran stanowczo temu zaprzecza. Więcej na ten temat Milena Rashid-Szehab. Niejasna jest również kwestia otwarcia cieśniny Ormus.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 do zrozumienia, że działania Izraela w południowym Libanie są dalekie od zakończenia. Powiem szczerze, jeszcze nie skończyliśmy pracy, mówi Netanyahu w nagranym oświadczeniu. Wczoraj wieczorem ostrzał artyleryjski odnotowano m.in. w okolicach Tyru i Marzajun, a jedna osoba zginęła i trzy zostały ranne po ataku drona na motocykl jadący w okolicach Bindżbejl na południu Libanu. Z Bejrotu dla Polskiego Radia Milena Rashid -Szehab. Będę się starał, by NATO widziało zagrożenia w podobny sposób, jak widzi je Polska. Tak o swojej misji w Brukseli mówi generał Piotr Błazeusz. Generał przygotowuje się do objęcia funkcji polskiego przedstawiciela wojskowego przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Dojdzie do tego w sierpniu. Generał Piotr Błazeusz mówił w Polskim Radiu 24, że przed nim wiele wyzwań.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 w podobny sposób. Komitety Wojskowe NATO i Unii Europejskiej to najwyższe organy wojskowe w strukturach obu organizacji. Doradzają w kwestiach obronnych, kształtują strategię oraz dowodzą operacjami oraz misjami. Generał Piotr Błazeusz zastąpi generała Sławomira Wojciechowskiego. Część mieszkańców Augustowa co najmniej do poniedziałku nie będzie mogła pić wody z kranu. W próbce pobranej kilka dni temu wykryto bakterie z grupy coli. Miejskie służby uspokajają, że dotyczy to jednego punktu przy ulicy Wojska Polskiego. Jak mówi prezes spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie, Bartosz Buczyński, od razu podjęto odpowiednie działania.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 Wody z kranu nie mogą pić mieszkańcy ulic Wojska Polskiego, Mazurskiej, Głowackiego i Kwaśnej. W pozostałej części Augustowa, a także w okolicznych miejscowościach, wodę przed spożyciem należy przygotować. Radiowa Jedynka świętuje dziś swoje setne urodziny.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 To były informacje Polskiego Radia 24. Do końca dnia w prawie całym kraju będzie pogodnie i ciepło. Więcej chmur na Lubelszczyźnie, tam może popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na północy, przez 16 w centrum, do 18 na południu i 20 miejscami na zachodzie. Co Państwo sądzą?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 no, temu powinny towarzyszyć jakieś szersze kampanie informacyjne. E, na przykład jakieś spoty krótkie wyświetlane w telewizji publicznej o tym jak reagować w różnych kryzysowych sytuacjach. E, no tutaj można na, na wiele sposobów działać. E, ale tak, no, to, to na pewno nie, nie powinno być wszystko. A czy...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 Co ja zrobię ze sobą, z rodziną, kiedy coś się wydarzy, co, co będzie już bardzo niebezpieczne. Pojawi się na horyzoncie, nie wiem, samolot, usłyszę gdzieś z daleka wybuch. No to już jest moment, kiedy, kiedy człowiek myśli o natychmiastowej ucieczce. I 13% zadeklarowało, że no, wytyczyło sobie jakieś mhm. drogi, zainteresowało się lokalizacją schronów, to z kolei wydaje mi się odsetek niewielki, y, dlatego że z wojną za wschodnią granicą mamy przecież do czynienia już kilka lat, uh -huh. a liczba wojen wcale nie maleje, wręcz przeciwnie. Uh -huh. Mamy wojnę na Bliskim Wschodzie i y, to chyba trochę świadczy o tym, że nasz niepokój jako społeczeństwa nie jest specjalnie wysoki. Uh -huh. Uh -huh. No, jeśli chodzi o, o to miejsce schronienia, no to jak wiadomo, w Polsce nie, nie mamy wielu schronów, znaczy mamy ich zdecydowanie za mało, zważywszy na, na obecną sytuację. No, ja, ja sam niedawno sprawdziłem, jest taka, taka strona, gdzie się ukryć to zdaje się, że, że państwowa straż pożarna przygotowała. No i tam sprawdziłem, gdzie, gdzie właśnie w takiej sytuacji kryzysowej powinienem się ukryć. Znalazł pan takie miejsce? Znalazłem. No, okazało się, wskazano mi piwnicę w moim budynku. To wygodnie. No wygodnie, tak. Trochę mnie to zdziwiło. Nie, nie wydaje mi się to jakieś szczególnie bezpieczne miejsce, ale no, na pewno no, jest to pod ziemią, jest, jest jakoś chronione. No, Chociaż nie jest to schron. No, w Warszawie jeszcze mamy przynajmniej metro. Ja akurat mieszkam, niestety, jakieś 30 minut, pewnie na piechotę od najbliższej stacji metra, więc, więc mnie, mnie to nie uratuje, ale tak. To no tak, ale po ważne jest. Brakuje takich miejsc. Po pierwsze, żeby zajrzeć, mhm. ale po drugie też, jeżeli ktoś mieszka poza centrum wielkiego miasta, a szczególnie jeśli mieszka na posesji w domku, żeby sprawdzić, czy ta piwnica się na pewno nadaje, czy przypadkiem mhm. w zabudowaniu gospodarczym, gdzie jest jakieś schronienie, nie zebrała się woda, czy mhm. jest drabina, którą można zejść. Krótko mówiąc, przygotować sobie nawet mentalnie takie, takie zabezpieczenie, które, które będzie Właśnie pewnym bezpiecznikiem mhm. w sytuacji trudnej. Chciałabym, żeby spróbować podsumować to badanie, odpadając na pytanie o nastawienie respondentów i do tematów bezpieczeństwa, i do publikacji tego rodzaju razem, czyli... Kiedy państwo zaczynali badanie, czy, była, czy mieliście jakąś hipotezę? Ja wiem, że nie wypada. Może trochę mhm. mówić o tym, czego się badacz spodziewa, zanim zacznie badać. Ale zawsze gdzieś jakaś, jakaś jest, jakieś założenie z tyłu głowy pewnie mhm. jest. I czy to badanie odpowiedziało na to, na to założenie? Mhm. Czy coś was zaskoczyło? Ja... Znaczy, nie, nie mieliśmy jakichś bardzo mocnych hipotez, natomiast... No, ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że, że nawet mniejszy odsetek osób, które się zapoznały z tym poradnikiem coś rzeczywiście zrobi. Także no, z mojej perspektywy ten, ten wynik nie jest taki zły. To tak, tak bym powiedział. W takim razie pozostaje mi tylko życzyć wszystkim, by poczta dochodziła na czas i by wszyscy... Jednak zdecydowali się przeczytać to, co ma służyć poprawie bezpieczeństwa, i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jonathan Skowil z Cebosu i Susanna Dąbrowska. Ja już mówię, do usłyszenia. Co Państwo sądzą?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 Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja po drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy Twojej uwagi. podrugie.pl Ogłoszenie społeczne Autopromocja. Jeśli jedyne, co Państwo wiedzą o epoce lodowcowej, to to, że paczłorkową rodzinę potrafią stworzyć mamut, tygrys, szablozębny, leniwiec i ludzkie dziecko, a wybitnym delikatesem jest sysunia, no to zapraszam do słuchania Studia Wiedzy już jutro po 10. Przekonamy, że epoka lodowcowa była niezwykle fascynująca. Karolina Rożej, do usłyszenia. Autopromocja. 10.30 Gość Polskiego Radia 24. A już teraz gościem naszego radia jest Artur Lesner, rzecznik równości Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i radca prawny ze specjalizacją prawa pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówili o temacie niezwykle ważnym i temacie jednocześnie chyba cały czas dość skomplikowanym, mianowicie o mobbingu, czyli o tym, co niestety może spotkać nas w pracy. I o naszej świadomości, bo spoglądając na dane można powiedzieć, że z, z rozpoznaniem mobbingu, zgłaszaniem mobbingu, z tym co, się wokół, co dzieje się wokół tego pojęcia jest chyba coraz, coraz lepiej, bo Polacy zgłaszają coraz częściej tego typu sprawy. Wzrost liczby skarg do Państwowej Inspekcji Pracy jest dwucyfrowy. Dużo z tych spraw no, ma, ma swój ciąg dalszy. Urzędnicy podejmują kontrolę. Na ile to jest kwestia no, tego, że być może jesteśmy bardziej świadomi, bardziej wiemy na co się możemy skarżyć, wiemy jakie zachowania są zachowaniami nieakceptowalnymi, na ile to jest być może również kwestia tego, że po prostu sam, sam temat stał się bardziej znany, bardziej popularny i wiemy, że, że możemy reagować, wiemy, że powinniśmy reagować, wiemy, że są instytucje do tego przeznaczone. Na trzecie pytanie, to już jest chyba najmniej optymistyczna bramka, no, że po prostu w tych naszych miejscach pracy jest coraz gorzej. Myślę, że tak naprawdę te wszystkie trzy elementy, one są sobie równoważne, jeżeli patrzymy na ten rzeczywiście znaczący wpływ, znaczący wzrost liczby skarg składanych do Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie mobbingu. Z jednej strony mamy to zagadnienie związane z tym, że rzeczywiście ten temat stał się zdecydowanie głośniejszy i bardziej nośny w ciągu ostatniego roku no, w związku z tymi bardzo głośnymi pracami nad zmianą definicji mobbingu, która myślę, że nie ma co ukrywać, nie jest specjalnie przysadzona. Na nie jest specjalnie przyjazna pracownikom, co jest pewnym paradoksem całej tej sytuacji. Ale z drugiej strony, chociaż to jest trochę powiązane z tym, co powiedziałem przed chwilką, w dużej mierze, jeżeli mówimy głośno, jeżeli mówimy publicznie o jakimś zagadnieniu, to wzrasta zainteresowanie nim i wzrasta też pewna świadomość. Coraz częściej, też coraz szerzej mówi się, czy powraca się w zasadzie do tematu praw pracowniczych. Więc to wszystko, o czym pan redaktor mówił, w jakimś stopniu się ze sobą wiąże. Co do tego trzeciego elementu, czyli że w naszych miejscach pracy nie jest bezpiecznie, albo jest wręcz niebezpiecznie, Tutaj szczerze mówiąc nie wiem. Myślę, że my jako społeczeństwo, ale też pracodawcy bardzo często, szczególnie duzi pracodawcy, mamy lata zaniedbań w tym zakresie. Więc może być tak, że ten wzrost oznacza, że nagle zaczęło się dziać coś gorszego niż działo się wcześniej, ale to mogą być też różne sprawy, które tak naprawdę powinny być rozwiązane Kilka, w niektórych skrajnych sytuacjach kilkanaście lat temu. Więc z jednej strony mamy wzrost świadomości, właśnie też jest coraz więcej szkoleń, coraz więcej kampanii informacyjnych, coraz więcej NGO-sów, które się tym zajmują. Ale z drugiej strony mamy też pewne zjawisko. Hmm, Takich przestrzelonych, jeżeli mogę użyć takiego określenia skarg mobbingowych. Nawet Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie internetowej poświęca dość duży fragment artykułu dotyczącego mobbingu właśnie na opisaniu tego, co mobbingiem nie jest. Bo jeżeli pracodawca ma słabą organizację pracy, słabą kulturę pracy, nie ma jakichś narzędzi do rozwiązywania sporów pomiędzy pracownikami, to bardzo często w pewnym przypływie desperacji pracownicy czy pracownice decydują się, żeby wyruszyć na tę drogę, na tę ścieżkę mobbingową, w sytuacji, w której w rzeczywistości z mobbingiem jako takim nie mamy do czynienia, bo tak jak mówiłem, ta definicja jest wieloelementowa i tak naprawdę niestety trudna do udowodnienia. To jeżeli Pan pozwoli, jeżeli chodzi o interpretację tego, co jest mobbingiem i być może nadużywanie również tej formuły przy skargach. To do tego wątku chciałbym jeszcze powrócić, ale no, wypowiedział pan bardzo niepokojąco brzmiące słowa. Definicja mobbingu, która nie jest przyjazna pracownikom. Tak, to jest moja ocena, ale nie jestem w niej odosobniony. To jest bardzo skomplikowana, tak jak mówiłem, wieloelementowa definicja, gdzie mamy te elementy, też takich pojęć, które są bardzo ogólne i pozostawiają w mojej ocenie za dużą przestrzeń na, na interpretację. Czyli mówimy o zachowaniach długotrwałych, uciążliwych, polegających na nękaniu lub zastraszaniu pracownika i których celem ma być jego odsunięcie, odsunięcie od pracy w zespole. I niestety co jest już mniej wadą definicji, a bardziej wadą ukształtowania procesu sądowego to te wszystkie okoliczności w sądzie musi udowodnić pracownik. Czyli nie dość, że mamy do czynienia, jeżeli rzeczywiście mówimy o mobbingu z pracownikiem czy pracownicą, która doświadcza skrajnej formy przemocy, bo też musimy o tym pamiętać, że mobbing jest przemocą i w mojej ocenie jest przemocą w skrajnej formie. To nie dość, że doświadcza tych trudności na co dzień, to jeszcze teoretycznie, procesowo oczekujemy, że będzie zbierała na to wszystko dowody. Stąd właśnie ta moja ocena, że pomimo tego, że ta definicja jest i ona jest bardzo długo już w naszym kodeksie pracy, ale oceniam ją jako nieprzyjazną dla pracownika. Rzeczywiście cały ciężar spoczywa na, na pracowników, no bo myślę sobie, że przecież pewne sytuacje są nie do udowodnienia. Znaczy, bardzo często takie rozmowy, takie słowa no, padają z nienacka. Nie mamy sposobu, żeby to zarejestrować. Bardzo często też takie słowa padają przecież bez świadków. To prawda. Te sytuacje jeden na jeden, te rozmowy w cztery oczy, one zawsze są bardzo trudnym elementem do udowodnienia. Ale kiedy do mnie także podczas czy w czasie mojej pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej zgłaszają się różne osoby też, żeby skonsultować swoją sytuację, żeby porozmawiać o tym, jaki rodzaj ewentualnie naruszenia to może być, to ja zawsze też wykorzystując moją wiedzę prawniczą i doświadczenie zawodowe, zawsze powtarzam, że zeznania tych osób, które doświadczają takich zachowań, one są równie istotnym dowodem jak wszystkie inne dowody, które możemy przedstawić w sprawie. Tak naprawdę przy procesie sądowym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, to będzie fachowe określenie, zasadę oceny dowodów, to te dowody same w sobie są sobie równe i są oceniane tak samo. Nie jest tak, że osoba, która składa taki pozew dotyczący mobbingu, że jej zeznania są na jakiejś słabszej czy przegranej pozycji w związku z tym, bo ma jakiś interes w rozstrzygnięciu sprawy. Często tak myślimy, ale tak nie jest, więc te zeznania są równie istotne. Ale właśnie też warto o tych różnych y, przemocowych rzeczach, trudnych doświadczeniach rozmawiać, także w miejscu pracy, ale także ze specjalistami, jak właśnie radcowie prawni, czy adwokaci, adwokatki, dlatego, że Kodeks pracy gwarantuje nam także inne rodzaje ochrony. To jest nie tylko mobbing, ale to jest także ochrona przed dyskryminacją, bezpośrednią, pośrednią, przed molestowaniem, inaczej nazywanym szykanowaniem i przed molestowaniem seksualnym. To wszystko w kodeksie pracy jest, tylko niestety nasza świadomość i nasza wiedza prawna zarówno po stronie pracodawców, jak i po stronie pracowników ciągle jeszcze wymaga dopracowania w tym zakresie. No dobrze, czyli wracamy trochę do tego wątku o wielkich zaległościach, które dopiero nadrabiamy. Trochę wracamy. Z jednej strony pracując wcześniej w kancelariach, to rzeczywiście też pomagając i pracodawcom przygotowywać odpowiednie procedury, no to mieliśmy do czynienia z firmami, które na rynku pracy czasami istnieją kilka albo kilkanaście już lat, albo i kilkadziesiąt, albo w ogóle jeszcze dłużej, jeżeli mówimy o instytucjach publicznych, które są bardzo dużym pracodawcą w Polsce ciągle. I tam bardzo ten temat był traktowany po macoszemu. Albo rzeczywiście były jakieś procedury, które raczej były sformułowane po prostu na, na piśmie i kiedy trzeba było z niej skorzystać, no to była lekka obawa, jak rzeczywiście to zrobić. Albo takich procedur nie było w ogóle i na zgłaszane problemy reagowano troszkę po prostu od konkretnego przypadku do konkretnego przypadku. Zdecydowanie lepsza dla wszystkich, dla całej organizacji, dla, całej, dla całego przedsiębiorstwa czy instytucji publicznej jest jednak jakaś stała polityka reagowania na takie zgłoszenia czy na takie zagadnienia, wypracowywanie pewnych mechanizmów. Bo to też trzeba zawsze podkreślić, że podkreślać, że zmiana definicji tej ustawowej mobbingu, ona nie sprawi, że mobbing zniknie, nie sprawi, że przemoc w miejscach pracy zniknie. Bardzo dużo w tym zakresie zależy właśnie od pracodawców. Nie tylko od tego, czy oni tę definicję ustawową przepiszą gdzieś do jakiejś procedury albo do regulaminu pracy, tylko od tego, co oni tak naprawdę będą robili, jak będą przeciwdziałali. Bo też należy pamiętać o tym, że zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Więc ten obowiązek przeciwdziałania mobbingowi no nie powinien polegać na tym tylko, że mówimy, że nie zgadzamy się na przemoc w miejscu pracy, ale powinien przybierać też jakieś realne formy. No Dobrze, tylko problemem jest to, gdy ten mobbing następuje ze strony pracodawcy. To prawda. E, I czasami e, mobbing rzeczywiście on może nastąpić ze strony przełożonego czy przełożonej, ale to też zawsze przypominam o tym, że ono może też wystąpić w drugą stronę, a może też wystąpić pomiędzy osobami na podobnych stanowiskach. I są sytuacje, m, których w sposób obiektywny nie da się rozwiązać u swojego pracodawcy. Szczególnie jeżeli, tą, jeżeli tym sprawcą czy sprawczynią mobbingu jest rzeczywiście, jest rzeczywiście sam pracodawca, czy ktoś zasiadający we władzach danego przedsiębiorstwa czy instytucji. No I właśnie wtedy mamy te narzędzia zewnętrzne, po które możemy sięgnąć, które nam gwarantuje prawo. To nie jest przywilej pracowniczy, tylko to jest prawo, ochrona przed przemocą. I tu z jednej strony jest rzeczywiście Państwowa Inspekcja Pracy, o której rozmawialiśmy. Tylko tutaj to nie jest aż tak oczywiste. Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada kompetencji do tego, żeby stwierdzać, czy w danym przypadku mieliśmy do czynienia z mobbingiem, czy nie. Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do tego, żeby na podstawie anonimowych ankiet zbadać, czy prawdopodobnym jest, że... w w tym środowisku i przy takich zasadach organizacji pracy mogło dochodzić do mobbingu, czy, czy nie jest to prawdopodobne. Więc tutaj nie ma takiego jednostkowego rozstrzygania. Inspektor pracy nie stwierdzi, że ja albo pan doświadczyliśmy jakichś zachowań niepożądanych w miejscu pracy, tylko zbada sytuację generalnie. A tym drugim i tak naprawdę tym ostatecznym miejscem, w którym możemy dochodzić swoich praw, jeżeli doświadczyliśmy mobbingu, jest sąd. I ja pomimo wszystko zawsze zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś doświadcza przemocy, to żeby się tego sądu nie bać. Oczywiście, że w bieżącej sytuacji ten proces być może będzie długotrwały, natomiast to dopiero tak naprawdę z prawnego punktu widzenia sąd może stwierdzić, czy doświadczyliśmy mobbingu, czy nie. Więc jeżeli nie da się wewnątrz instytucji, wewnątrz upracodawcy, do czego zawsze zachęcam, to też zawsze zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to, jakie mamy możliwości poza swoim miejscem pracy. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Pan o tym wspomniał, że jakaś część tych skarg, które wpływają chociażby właśnie do, do PIP-u, to są skargi, które nie do końca dotyczą mobbingu jako takiego. I oczywiście to, to, to jest ważna kwestia, ale myślę o... O jeszcze jednym, o tym, gdy mobbing staje się bardzo użytecznym yy, piętnem. Yy, to znaczy, gdy hasło mobbingu yy, no, staje się, nie wiem, formą, formą walki, formą zemsty. Rzeczywiście może być tak, że ten mobbing jest wykorzystywany jako yy, element toczącego się konfliktu, o tak to eufemistycznie określę. Yy, to od pracodawcy w dużej mierze zależy z jednej strony to, jak, jak rozpozna dane zgłoszenie, ale z drugiej strony też zależy, jak będzie chronił interesy wszystkich osób, które w danej sprawie są, są które w daną sprawę są zaangażowane. I tu pierwszą taką zasadą, która powinna przyś przyświecać tym wszystkim działaniom antymobbingowym pracodawców, jest pewna sprawność takiego wewnętrznego postępowania. Tylko to wymaga z kolei podjęcia takiej bardzo świadomej decyzji, że jako pracodawca inwestuję pewne środki, zasoby i mówiąc też wprost pieniądze w to, żeby taką procedurę sprawnie móc przeprowadzić. Czyli wysyłam pewną grupę pracowników, nie wiem, na szkolenia albo zatrudniam w ogóle osoby, które się specjalizują w takich sprawach. Albo na przykład pomiędzy przedsiębiorcami znajdującymi się w pobliżu zawiązujemy jakąś współpracę w tym zakresie, żeby te sprawy szybko prowadzić. Bo to, co, o czym pan redaktor powiedział, czyli to piętno mobera czy mobberki, rzeczywiście możemy mieć do czynienia z, z takim zdarzeniem. I ono, y, tylko wydaje mi się, że ono jest jeszcze trudniejsze do przezwyciężenia czy do takiego obalenia, jeżeli o tym mobbingu nie mówimy na drodze jakichś procedur wewnętrznych u pracodawcy albo zewnętrznych, chociażby przed sądem pracy, tylko jeżeli... Oskarżamy kogoś o mobbing, czy jesteśmy sami oskarżani o mobbing na drodze takiej pracowniczej plotki. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce, w którym to potencjalnie jest jeszcze trudniejsze do przezwyciężenia niż jeżeli wejdziemy na drogę takiego postępowania wewnętrznego. Tu też jest oczywiście problem związany z tym, że raczej przyjmuje się, że nie ma, yy, yy, że nie informuje się o wynikach takiego wewnętrznego postępowania, na przykład, no nie wiem, wszystkich pracowników czy całego zespołu. Więc też jest jeszcze yy, ta kwestia komunikacyjna. Jak w przypadku, w którym pracodawca stwierdzi, że do mobbingu nie doszło, jak pomóc tej osobie, która o ten mobbing była, była oskarżona? No to w takim razie jeszcze ta kwestia, która się już pojawiła, czyli różne inne zachowania, które są przez nas traktowane, odbierane albo właśnie są zgłaszane jako mobbing, które mobbingiem do końca nie są. To przede wszystkim są sytuacje konfliktowe. Czyli y, sytuacja, kiedy pozostajemy w konflikcie, mamy dwie w zasadzie równoważne strony w jakiejś sytuacji, i teoretycznie każda z tych stron mogłaby czy powinna wręcz dążyć do tego, żeby ten konflikt jakoś rozwiązać. I to jest ta podstawowa różnica, dlatego że w sytuacjach, w których mamy do czynienia z mobbingiem, te strony, czyli osoba, która się dopuszcza mobbingu i osoba, która go doświadcza, nie są równoważnymi stronami tego konfliktu. Czyli tak naprawdę. Tylko jedna strona może dążyć do tego, że ten, żeby, żeby tę sytuację trudną jakoś zakończyć czy rozwiązać. Więc po pierwsze to jest konflikt, bo to bardzo często jest z jednej strony mylone z mobbingiem, ale właśnie to też, o czym powiedziałem przed chwilą, z drugiej strony bywa to wykorzystywane w konflikcie ten zarzut dotyczący dopuszczania się mobbingu. Druga kwestia, na co zawsze bardzo zwracam uwagę, to są wszelkiego rodzaju sytuacje albo zachowania jednorazowe. Dlatego, że kiedy spojrzymy na definicję mobbingu w kodeksie pracy, która mówi o długotrwałości, uporczywości, to trochę nam z tego wynika, nawet nie trochę, tylko jednoznacznie nam z tego wynika, że to nie mogą być zachowania jednorazowe. Więc jeżeli mamy do czynienia z jakimś jednorazowym aktem przemocy albo ktoś przełożony, kolega, koleżanka zachował się do nas w stosunku do nas niestosownie jeden raz, to powinniśmy szukać jakiegoś, jakiejś innej formy ochrony, a niekoniecznie sięgać od razu po, po skargi mobbingowe. Więc to tak naprawdę są te dwie główne kategorie, które trzeba by było bardzo mocno od mobbingu odróżniać, bo im częściej będziemy... Mówili o mobbingu w sytuacjach, w których go w rzeczywistości nie ma, tym niestety będzie spadała, tym bardziej niestety będzie spadała wartość samego tego pojęcia mobbingu, co w mojej ocenie jest zjawiskiem niebezpiecznym z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych. No to jeszcze jedna rzecz, no, tu właściwie już kompletne nieporozumienie, bo co gdy mm, krytyka staje się mobbingiem, albo inaczej, gdy krytyka ze strony chociażby przełożonego uzasadniona jest przez nas odbierana jako mobbing? Bo nie brakuje takich sytuacji, czy też takich interpretacji. E jeżeli mamy do czynienia z takim normalnym, standardowym procesem oceny pracowniczej, tak to nazwijmy, kiedy jesteśmy oceniani w sposób merytoryczny, kiedy ten przełożony czy przełożona traktuje nas w porządku, zwraca nam uwagę na to, jakie są zalety i jakie są wady płynące z naszej pracy, robi to w sposób kulturalny, nie przekraczając żadnych granic, nie przekraczając jakiego, jakiejś etyki z tym związanej, no to nie możemy mówić o mobilności. I rzeczywiście jest tak, że możemy spotkać się z reakcją osoby, która jest krytykowana w sposób merytoryczny, co bardzo chciałbym podkreślić, która tę krytykę jednak odbiera jako jakiś sposób poniżenia. I to jest jedno z takich zjawisk, gdzie bardzo trudno jest przeprowadzić taką granicę pomiędzy Obowiązkami i, i, i prawami pracodawcy w tym zakresie. No bo z jednej strony, jeżeli mamy usystematyzowany system oceny pracowniczej, co jest taką cechą, która, którą mają duże przedsiębiorstwa? to powinniśmy szkolić i pracodawców, i pracowników z tego, jak tej oceny dokonywać i też z tego, jak, tej, jak tę ocenę odbierać. Natomiast w tych małych przedsiębiorstwach, mniejszych przedsiębiorstwach albo instytucjach publicznych, gdzie ta ocena pracownicza funkcjonuje różnie, to jednak bardzo, bardzo duży wysiłek powinniśmy włożyć w szkolenie tych osób, które dokonują oceny pracowniczej, żeby one robiły to w sposób, który nie będzie wzbudzał takich emocji. Oczywiście, Absolutnie nie jesteśmy w stanie zagwarantować w 100%, że ktoś nie poczuje się dotknięty tą, tą oceną albo tą krytyczną oceną czasami, którą utrzymuje. Ale to, to wtedy właśnie jest ta przestrzeń, żeby pracodawca zaproponował różne metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy. To może być kwestia mediacji, która coraz częściej pojawia się w miejscach pracy. Także w Akademii Górniczo-Chodniczej taki sformalizowany system mediacji wprowadziliśmy żeby reagować tam, gdzie ten konflikt się pojawi. Bo jeżeli jesteśmy na co dzień w miejscu pracy, większość z nas pewnie te standardowe, kodeksowe 8 godzin, nie unikniemy konfliktów. Ale ogromna szansa jest w tym, żeby właśnie te konflikty rozwiązywać na wczesnym etapie. Jakie są najważniejsze kwestie, które powinniśmy znać, rozumieć, jeżeli chodzi o mobbing? Musimy pamiętać, że to nie jest zachowanie jednorazowe, to, o czym mówiłem. Musimy pamiętać o tym, że to, czego my doświadczamy i to, jak o tym opowiadamy, chociażby zeznając, także jest dowodem w sprawie. Musimy pamiętać o tym, że jako osoby, które mogłyby doświadczyć takich zachowań, że warto jest jednak mieć jakichś świadków na tego typu zachowania, jeżeli to jest w ogóle możliwe. I przy świadkach pozostając jako pracodawcy musimy pamiętać o tym, żeby także zatroszczyć się o tych świadków, którzy w jakichś wewnętrznych postępowaniach mają, mm, mają zeznawać, bo oni też mogą czuć się zagrożeni następstwami tego, że będą mówili o trudnych sytuacjach. I ta ostatnia rzecz, o której ja zawsze staram się przypominać. Musimy, czy powinniśmy pamiętać o tym, że mobbing jest skrajną formą przemocy też, o czym to mówiłem, o czym mówiłem wcześniej. To nie jest kwestia jakiegoś takiego złego traktowania albo tego, że ktoś jest dla mnie niemiły, niesympatyczny w pracy, tylko to jest skrajna forma przemocy i pracodawcy zarówno z prawnego, jak i z czysto ludzkiego punktu widzenia powinni poświęcać pewne no zasoby, istotne zasoby na to, żeby przeciwdziałać takim zachowaniom. Czyli nie jednorazowe, nie konflikt. Pamiętajmy, że jest to przemoc i że wszyscy tak naprawdę jako środowisko ludzi pracujących jesteśmy zobowiązani do przeciwdziałania takim zachowaniom. No to jeszcze jedna kwestia, A jeżeli chodzi o wrażliwość instytucji, świadomość instytucji. Jak to wygląda? Bo przez wiele, wiele lat, no, gdy nie wiedzieliśmy jeszcze, że w ogóle istnieje coś takiego jak mobbing w sensie e, tego pojęcia, nie było przepisów, nie było prawodawstwa. No, problem nie istniał, ponieważ tak naprawdę nie można się było nigdzie z takim problemem zwrócić, nie było żadnej instytucji, żadnej komórki, do której moglibyśmy taką skargę złożyć, nie, było, nie byłoby żadnych przepisów, na podstawie których można by było z tym coś zrobić. Przepisy w tej chwili mamy, e, mamy świadomość, natomiast pytanie, jak to w praktyce jest, e, jak to w praktyce wygląda? Myślę, że jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia w kwestii podnoszenia tej świadomości właśnie po stronie pracodawców. O ile rzeczywiście trochę to od, czegoś, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, ta świadomość dotycząca mobbingu, występowania mobbingu, tego czym mobbing jest i czym nie jest, ona rzeczywiście rośnie. I tutaj trzeba do, tej, do tego rozpędzonego pociągu trzeba wsiąść i po prostu tę świadomość rozbudowywać coraz bardziej. O tyle mamy jednak w mojej ocenie z mojego doświadczenia, ciągle jeszcze większy problem z tymi innymi formami naruszania praw pracowniczych czy, czy nierównego traktowania, o których mówi kodeks pracy, o tych właśnie czterech, o których wspominałem, dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia molestowanie i molestowanie seksualne. Bo kiedy wiedzę o tych czterech formach połączymy z wiedzą dotyczącą mobbingu, to wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie budować jakiś taki sensowny i sprawnie działający mechanizm rozwiązywania tych konfliktów wewnętrznych. Więc na Wiadomość rzeczywiście rośnie u pracodawców, też rośnie w instytucjach publicznych, co widać, co widać coraz bardziej, ale jeszcze to nie jest w mojej ocenie poziom satysfakcjonujący. No a jeżeli chodzi o instytucje, czyli bardziej myślę, no właśnie, nie wiem, sądy różnego rodzaju inne komórki, no, chociażby takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, tu ta odpowiedzialność, świadomość, to żeby traktować te sprawy na poważnie jest już wystarczająca, czy tu też jeszcze pewien, pewien dystans nadrabiamy? Myślę, że e, ciągle jesteśmy w procesie nadrabiania tego dystansu także w tych dwóch instytucjach, o których Pan mówi, ale tamten poziom świadomości i wiedzy jest już naprawdę wysoki. E, artykuły e, na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, kampanie Państwowej Inspekcji Pracy, orzecznictwo sądów pracy, one coraz częściej wskazują na to, że ten mobbing jest traktowany jako realne e, zjawisko, które się niestety pojawia w miejscach pracy i któremu trzeba przeciwdziałać. Jak się spojrzy do statystyk Państwowej Inspekcji Pracy, to czasami pada taki zarzut, że tych skarg dotyczących mobbingu rzeczywiście wpływa coraz więcej i ten skok w tym rok do roku też jest bardzo zauważalny, ale że mało tych skarg jest uznanych za zasadne. Musimy też zdać sobie sprawę z tego, że nie do końca miarą skuteczności w przeciwdziałaniu mobbingowi jest to, ile skarg zostanie uznanych za zasadne, a ile nie. Chociażby z tych powodów, o których też już mówiłem, dzisiaj, czyli z tego, że pewne rzeczy, które są w skargach mobbingowych opisywane, no tym mobbingiem w rzeczywistości nie są. Dużym sukcesem w mojej ocenie Państwowej Inspekcji Pracy jest to, że ona trochę na stałe zagościła w świadomości osób pracujących jako ta instytucja, w której możemy szukać pomocy także w sprawach mobbingowych. To na sam koniec jeszcze jedna kwestia, jeżeli, jeżeli chodzi o konsekwencje. Mówię oczywiście o tych sprawach, gdzie mobbing okazał się być mobbingiem, gdzie zapadły jakieś wyroki. Na ile jesteśmy surowi? Nie jesteśmy... I czy, i czy wystarczająco? Surowi. O, właśnie. Nie jesteśmy przesadnie surowi niestety, ale niestety znowu tu jest pewien problem prawny, problem procesowy tak naprawdę, bo musimy pamiętać mieć świadomość o tym, że jeżeli decydujemy się na złożenie powództwa czy pozwu do sądu w sprawie mobbingowej, to my nie pozywamy tej osoby, która bezpośrednio dopuściła się tego mobbingu w stosunku do nas, tylko zawsze pozywamy pracodawcę. Niezależnie od tego, czy sprawca sprawczyni mobbingu była naszym przełożonym, czy była naszym podwładnym, czy była mniej więcej na tym samym poziomie organizacyjnym. Zawsze pozywamy pracodawcę i pracodawca de facto odpowiada za to, czy przeciwdziałał mobbingowi, czy nie przeciwdziałał mobbingowi. Stąd też te wysokości odszkodowań, które są zasądzane, one pozostawiają jednak trochę do życzenia. Ale musimy też mieć świadomość tego, że na to wpływa w ogóle pewna konstrukcja odszkodowań w Polsce, dlatego że myślę, że wielu z nas chciałoby otrzymywać takie odszkodowania jak w Stanach Zjednoczonych, te bardzo wysokie kwoty, ale tam jest po prostu inne rozumienie takiego odszkodowania niż u nas. U nas ono musi pokrywać szkodę, którą rzeczywiście ponieśliśmy. Więc jest to trudne do wyceny, ale no myślę jednak, że, że przynajmniej ta dolna granica też na poziomie ustawowym powinna zostać określona jako wyższa. To na sam koniec. A może powinno być tak, że to nie instytucja powinna być pozywana, tylko konkretny człowiek, ten, który tego mobbingu się dopuścił. Są takie możliwości prawne. Czasami zachęcam do tego, zachęcałem do tego klientów pracując w kancelariach, czyli złożenie bezpośrednio przeciwko osobie, która się dopuszczała mobbingu, powództwa o ochronę dóbr osobistych. Czyli już nie bezpośrednio z kodeksu pracy, ale żebyśmy tutaj no bezpośrednio pozwali tę osobę, która dopuszczała się tych zachowań niepożądanych. Ta nowelizacja kodeksu pracy, o której też trochę wspomniałem dzisiaj, ona zakłada, że jeżeli pracodawca rzeczywiście będzie musiał zapłacić odszkodowanie pracownikowi który do, czy pracownicy, która doświadczyła mobbingu, to będzie mógł żądać od sprawcy tego mobbingu, żeby mu te pieniądze zwrócił. I z jednej strony to jest taka troszkę harmonikowa konstrukcja, by się wydawało, ale za nią stoi sens. Dlatego że stoi za nią założenie, że pracodawca raczej zawsze będzie wypłacalny. I jeżeli sąd zasądzi to odszkodowanie, to pracodawca je, no to pracodawca tak, je to, to, wypłaci. To jeżeli spojrzymy na to z tej strony, to to rzeczywiście ma sens, a sprawcy i tak nie pozostaną bez kary. Artur Lesner, rzecznik równości w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, radca prawny ze specjalizacją prawa pracy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Reklama.